Różnią ich przydomki, zapewne nie tylko, ale łączą więzy krwi i korona Polski. Władysław Łokietek zjednoczył po dwóch stuleciach rozbicia dzielnicowego Polskę. Jego syn Kazimierz Wielki nie bez powodu nazywany jest wielkim budowniczym średniowiecznej Polski, choć pytaniem jest czy rzeczywiście murowanej. Jaka była droga Władysława Łukietka i Kazimierza Wielkiego do władzy? Dlaczego to im udało się zmienić Polskę w XIII i XIV wieku? Jaka ta Polska była za ich panowania? Historia Żywa Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej Jedenki, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, członek Narodowej Rady Rozwoju. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Dzień dobry, witam serdecznie. Rzeźba z grobowca na Wawelu ukazuje Władysława Łokietka z długimi lokami i sumiastymi wąsami. Twarz o rysach grubych, wyrazista, męska, bardzo słowiańska. Jeśli rzeźba nagrobna odpowiada rzeczywistości, był łokietek obdarzony urodą sugestywną i niepozbawioną majestatu. Jednakże z mocną twarzą kłócić się musiało ciało niepokaźne. Przezwisko łokietek lub łokieć znali już współcześni i prawdopodobnie było dość powszechnie używane. Łokietek nie urodził się politykiem i wodzem, Monarsze zalety wyrabiał sobie powoli, popełniał błędy, nieraz tracił władzę w nowo zdobytych dzielnicach, przegrywał bitwy i kampanie wojenne. Tak pisał o Władysławie Łokietku profesor Jan Baszkiewicz. Józef Ignacy Kraszewski przedstawił wizję literacką władcy w powieści Kraków załoktka. Mały był bardzo, ale jak z jednej brywy wyciosany. Na twarzy, w oczach, w uśmiechu, na czole męstwo, rzeźkość jakaś okrutna i wiara w siebie napiętnowane były. Każdy je musiał przeczytać, nikt omylić się nie mógł. Niepiękny był na twarzy, w której surowości i dumy wiele było, ale powaga jej i energia poszanowanie wyrażały. Człowiek był z rodzaju tych, co ich chcąc, nie chcąc, drudzy słuchać muszą, umiejący rozkazywać, czujący w sobie do tego prawo. Mały, gdy stał wśród takich, co go nie głową, ale dwoma i trzema przerośli, zdawał się nad wszystkich większy. Przeszły król Władysław Łokietek, przyzna pan profesor, nie miał łatwego startu. Dwa stulecia rozbicia dzielnicowego sprawiły takie rozdrobnienie, że zarządzał niewielką dzielnicą brzesko-kujawską, zdaje się najmniejszą ze wszystkich dzielnic, a i posturą nie wyróżniał się wśród książąt. Jaką rolę pana zdaniem w karierze politycznej Łokietka odegrało szczęście, bo przecież umierali kolejni konkurenci do tronu? A jaką hart ducha i zaciętość władcy? Zacznijmy może od przydomka, łokietek. Zazwyczaj kojarzymy go z niewielkim wzrostem. I tak to przedstawił już długoż, ale część współczesnych historyków uważa, że raczej ten przydomek przylgnął do księcia Władysława, nie ze względu na jego posturę, która wcale nie musiała być tak nikczemną, ale ze względu właśnie na jego pochodzenie z najmniejszego księstewka z rozdrobnionej ziemi korony Królestwa Polskiego. I to stąd raczej wzięło się to z lekka pogardliwe określenie łokietek. Pewnie nie rozstrzygniemy tego, na pewno możemy stwierdzić, że jego syn był wysokim mężczyzną, nieco ponad 1,80 m wzrostu. A więc czy tak maleńki, jakiś niemal karłowaty Książę mógłby dochować się tak wielkiego syna, na pewno Władysław Łokietek i jego żona Jadwiga, córka Bolesława Pobożnego, księcia wielkopolskiego, byli wzorcem przykładnego małżeństwa o wzroście Jadwigi, nic nie wiemy ale pokaźny wzrost Kazimierza, wielkiego syna Władysława Łokietka, pozwala wśród wielu innych wątpliwości postawić znak zapytania przy rzekomo małym wzroście Władysława. Natomiast pozwala także podkreślić to, o co pani zapytała. Niezwykle trudny start młodego Władysława do drogi po polską koronę. On wydawał się najdalej od niej. Najdalej ze wszystkich książąt polskich, których było wtedy wielu. A zatem Władysław musiał mieć coś w sobie, jakiś wyjątkowy hart ducha, rzeczywiście potwierdzany przez całe jego długie, jak na średniowieczne warunki, zdecydowanie długie życie, 73-letnie, którym do końca wykazywał tak niespożytą energię i nieugięty charakter, że próżno szukać drugiego takiego przykładu w całej naszej historii. Oczywiście miał także szczęście, polegające na tym, iż kolejni rywale, silniejsi od niego na drodze do tronu krakowskiego, Umierali szybko, do tego stopnia szczęście ścieli drogę, trupami rywali księciu Władysławowi do tronu w Krakowie, że niektórzy historycy podejrzewają nawet o być może jakiś współudział księcia Władysława. Oczywiście nie ma żadnych dowodów w tych sprawach, a też niewątpliwie głęboka franciszkańskiego typu pobożność księcia potem króla Władysława pozwala wokół tych hipotez postawić znak zapytania. Właśnie i historycy zarzucają, że miał taką niepohamowaną żądzę bicia się z każdym bez względu na stosunek sił, na potrzeby, zasadność takiej wojaczki. Bez względu na różnicę sił tu zgoda. Rzeczywiście rzucał się w walki, które wydawały się z góry przegrane, no ale ostatecznie wygrał te walki. Tronu krakowskiego sięgnął i potrafił zjednoczyć dwie główne dzielnice Polski, Małopolskę i Wielkopolska. Ale miał słaby okres, musiał uciekać z kraju. Przecież do walki o zwierzchnictwo i tron krakowski włączył się król czeski z dynastii Przemyślidów, Wacław II i ta ucieczka... No to właśnie dowód na niezwykły hart ducha księcia Władysława. Przypomnijmy, że po śmierci Leszka Czarnego, a miał wtedy no ledwie 28 lat Władysław i w rywalizacji o tron krakowski, pierwszy raz właśnie w 1288 roku, ściera się militarnie z Henrykiem IV Probusem, dużo silniejszym i bije go w bitwie pod Siewierzem. Na chwilę potrafi wziąć przewagę, ale oczywiście te dominujące siły dyspozycji Henryka IV usuwają Władysława. Ale Władysław pokazał, że jest gotów się bić o Kraków i bić z każdym. Potem potrafi umiejętnie zjednoczyć siły z następcą Henryka IV, który zmarł otruty w 1290 roku, prawdopodobnie przez mieszczan wrocławskich. Choć niektórzy właśnie tu spekulują, że może gdzieś sięgnęła jakaś ręka sprzyjająca Łokietkowi. W każdym razie po śmierci Henryka IV Probusa Przemysł II Wielkopolski otrzymuje tron w Krakowie. I wtedy Łokietek potrafi się porozumieć z księciem wielkopolskim Przemysłem II, by nie tylko na sile oręża, ale właśnie na porozumieniach oprzeć szansę dojścia do Krakowa. Kiedy z kolei ginie w zamachu wykonanym przez brandenburskich zbirów przemysł drugi w 1296, Władysław o tyle nie ma szans, że mierzy się już rzeczywiście z wielką europejską potęgą króla Wacława II, potężnego władcy Czech. I to właśnie w starciu z Wacławem musi Władysław uchodzić z Polski, bo uchodzi na emigrację. Być może, jak przypuszczają niektórzy, trafił wtedy w roku jubileuszu w 1300 roku do Rzymu na uroczystości tam się odbywające. Wiemy na pewno, że wrócił w roku 1303 1304, korzystając z pomocy zaprzyjaźnionych magnatów węgierskich. I to oparcie o Węgry jest kluczowym wyborem strategicznym Władysława, nie tylko jemu, ale Polsce pomocnym. I taką partyzantkę małą uprawia. Staje się symbolem przyszłych partyzantów w tym micie księcia Władysława, który w grocie ojcowskiej pod Krakowem ukryty, tak. e, ukryty, czeka na szansę, kiedy będzie mógł szturmować Kraków zajmowany przez czeskiego z jego punktu widzenia okupanta, z punktu widzenia większości zapewne mieszczan krakowskich legalnego władcy. Gościem audycji Historia Żywa jest profesor Andrzej Nowak. Kto nie chciał Władysława Łokietka na tronie w Krakowie? O tym już za chwilę. Profesor Jan Baszkiewicz Zrodzona ze starej tradycji legenda o pomocy, jakiej udzielała małemu księciu prosta ludność, gdy ukrywał się przed Wacławem w grotach Kowojcowa, oddaje na pewno nastroje tamtych lat. Długoż twierdzi, że w wojsku Łokietka było więcej chłopów niż szlachty. Panie profesorze, nie wszyscy mieszkańcy Krakowa widzieli w Łokietku króla. Łokietek musiał zmagać się z opozycją. Był przecież biskup krakowski Jan Muskata i wójt Albert, którzy buntowali się przeciwko Łokietkowi. O tak, oczywiście. To był problem niezwiązany być może tylko personalnie z Władysławem, ale z rywalizacją między niemieckim w większości w tym czasie, mieszczaństwem większych miast polskich, odnowionych w połowie XIII wieku przez reformę prawa magdeburskiego nowe lokacje, nowi osadnicy w większości wywodzili się z poza Polski, z Niemiec. Nie ulegli jeszcze polonizacji, a także ze względu na interesy, na swoje powiązania handlowe, które łączyły ich raczej z Czechami, z Niemcami. Obiektywnie duża część mieszczan nie sprzyjała programowi zjednoczenia reprezentowanemu przez Władysława Łokietka. I stąd właśnie, a także oczywiście z indywidualnych, osobistych powodów, muskaty, bardzo ściśle w swojej karierze związanego z obozem, przemyślidów. Kiedy zabrakło dynastii Przemyślidów, zwróci się ku następnej dynastii, która zamajaczyła na horyzoncie czeskim, a mianowicie ku Luksemburgom. Byle tylko nie musieć pogodzić się z Władysławem, którego zdecydowanie nie lubił, odrzucał z wzajemnością zresztą. Natomiast wójt Albert reprezentował to mieszczaństwo krakowskie, w większości niemieckie wtedy, które wolało utrzymać dobre szlaki handlowe z już niestety niezwiązanym z Polską, Wrocławiem, z Pragą, z Norymbergą, aniżeli otwierać się na północ czy na wschód. Już w 1311 wybucha ów właśnie słynny bunt wójta Alberta, mieszczaństwa niemieckiego. Bunt, który omal nie pozbawił Łokietka władzy w Krakowie, ale został złamany. I to jest początek polonizacji mieszczaństwa i zarazem być może ograniczenia pozycji mieszczan w strukturze politycznej polskiej. Bo, o no cóż, mieszczanie opowiedzieli się przeciwko programowi zjednoczenia, przynajmniej ta dominująca część, którą reprezentował Wójt Albert, a rycerstwo, dynastia, książę. Wkrótce król Władysław Łokietek chcieli zjednoczenia. Janko z Czarnkowa. W niedzielę wtedy, w Dzień Świętego Fabiana i Sebastiana, przybyli do Krakowa przedstawiciele wszystkich warstw i stanów. Książę Władysław Łokietek w katedrze krakowskiej namaszczony został przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława w asystencji biskupów i w obecności tłumu dostojników i rycerstwa niezliczonego na króla. Żona zaś jego, księżna Jadwiga, na królową Polski. Dzień ten spędzono w niezmiernej radości i przepychu. W opactwie w Sulejowie odbył się wiec rycerstwa, które zdecydowało o wysłaniu do papieża prośby o koronację Łokietka. Ostatecznie 20 stycznia 1320 roku Władysław Łokietek został koronowany w Krakowie i była to pierwsza koronacja w tym mieście na króla Polski. Ale w naszej opowieści, panie profesorze, trup gęsto się ściele, bo czasy były bardzo burzliwe a Łokietek walczył także z krzyżakami. Nie zawsze wychodził na swoje, bo przecież te wojny Łokietka doprowadziły do utraty przez Polskę Pomorza Gdańskiego i ojcowizny Kujaw. Jedną z takich kulminacyjnych bitew, czy jednym z takich starć była bitwa pod Płowcami w 1331 roku. Choć nie było takiego rozstrzygającego zwycięstwa, to ona jednak pokazała, że z krzyżakami można wygrać, że krzyżaków można pokonać. I tutaj mówi się o kunszcie Władysława Łokietka. Sądzę, że oskarżenie jeszcze wtedy księcia Władysława o doprowadzenie do utraty Pomorza Gdańskiego wskutek niepotrzebnych wojen czy konfliktów nie jest słuszne, a to dlatego, że pamiętajmy w tym momencie, czyli w roku 1308-1309, kiedy dochodzi do tej tragedii dla odbudowywanego wtedy Królestwa Polskiego, a więc do utraty Pomorza Gdańskiego, Władysław Łokietek nie prowadził żadnej ofensywnej wojny przeciwko zakonowi czy innym poważnym przeciwnikom. Pamiętajmy, że jeszcze nie panował wtedy w Wielkopolsce. W Wielkopolsce panował piastowski rywal książę Henryk Legnicki. Dopiero w 1314, kilka lat później, ostatecznie połączy Wielkopolskę z ziemią krakowską Łokietek. A więc w roku 1308 kiedy odpadło Pomorze od związku z Polską, Łokietek miał bardzo szczupłe siły i nie angażował ich w jakąś szaleńczą walkę z północnymi wrogami. Raczej próbując sztukować te swoje słabe siły, prośbą o poparcie ze strony krzyżaków, aś nie poprosił ich o przejęcie miasta Gdańska, wzmocnienie obrony polskiej w tym mieście, przed grożącym Gdańskowi oblężeniem i zajęciem przez Marchię Brandenburską. Cyniczna zdrada zakonu, całkowite zaskoczenie Władysława Łokietka, Wyrżnięcie polskiej załogi Grodu Gdańskiego przez Krzyżaków, to wszystko spowodowało, że Gdańsk owszem nie dostał się w ręce brandenburskie, ale nie został zwrócony Polsce, tylko został zajęty przez zakon krzyżacki. Siłuje się przezwyciężyć coś, co nazywa się czarną legendą Krzyżaków, bardzo popularne w ostatnim czasie. Nie, moment zajęcia Gdańska, moment zajęcia Pomorza nie jest żadną czarną legendą, jest czarną rzeczywistością, która ciąży na sumieniu tego rycerskiego zakonu, była niewątpliwie aktem wiarołomstwa, zdrady i zbrodni po prostu popełnionej na dużej grupie ludności Gdańsk. To na pewno nie było zawinione przez Łokietka. Natomiast później walka o odzyskanie Gdańska to była istotnie szarpanina prowadzona przez Łokietka nie tylko zresztą militarnymi środkami, żeby z rąk dużo silniejszego, lepiej zorganizowanego przeciwnika odzyskać to, co zostało tak podstępnie zabrane. Ale tak jak powiedziałem, ta szarpanina prowadzona przez Łokietka wcale nie związana była tylko z mieczem w ręku. Łokietek, pamiętajmy, miał świetną dyplomację. Powiedziałbym w porównaniu ze swoim synem, którego najczęściej Przedstawia się właśnie jako najlepszego dyplomatę z rodu Piastowskiego, mówię oczywiście o Kazimierzu Wielkim, to w istocie efekty dyplomatycznych mariaży i zawieranych za ich pośrednictwem sojuszy jakie zagwarantował właśnie Łokietek, mają długofalowo na pewno największy pozytywny wpływ na historię Polski. Dużo większy niż cokolwiek, co udało się osiągnąć na drodze dyplomatycznej Kazimierzowi Wielkiemu. Bo po pierwsze to jest sojusz fundamentalnie dla Polski ważny z Węgrami. Przez cały wiek XIV to był sojusz, bez którego Polska by nie przetrwała. Po drugie to jest nawiązanie sojuszu z Litwą. Pierwszy raz w 1325 roku przez Władysława Łokietka. Małżeństwo później zaaranżowane Kazimierza, syna Łokietka z księżniczką litewską, która przyjmie na chrzcie imię Anna. Wymyśli jej później historyk nasz z Litwy, Stryjkowski imię Aldona. To wszystko toruje przecież drogę późniejszej Unii Polsko-Litewskiej. Ale trzeci kierunek dyplomatycznych starań i zabiegów Władysława to papiestwo, w którym starał się Łokietek, no najpierw oczywiście o koronę dla siebie, ale także o unieważnienie prawne, dyplomatyczne zaboru krzyżackiego. Wygrał proces, tak zwany proces inowrocławski toczący się. Właśnie wino w Wrocławiu i w Brześciu Kujawskim w 1320 -21 roku, dokumentując w tym procesie przed papieskimi sędziami prawa swoje piastowskie do Pomorza i zdradę Krzyżaków w tej sprawie. To była bardzo ważna droga otwarta, jaką później pójdzie także Kazimierz. Droga zabiegów dyplomatyczno-propagandowych w grze z zakonem. Ale druga strona, czyli krzyżacy nie akceptowali, mimo uczestnictwa w tych negocjacjach, tej całej polityce dyplomatycznej rozstrzygnięć, które zapadały, bo jednak dochodziło do starć, do rozlewu krwi i do walki o swoje na polu bitwy. Na bitwa także pod Płowcami, o której wspomniałam. Oczywiście ma pani rację. W istocie Władysław Łokietek nie uchylił się od tego. Nie to, że parł do rozstrzygnięcia militarnego, bo zdawał sobie sprawę, że jest słabszy. Zagrożony z dwóch stron. Nie z jednym zakonem miał do czynienia, ale ze śmiertelnie niebezpiecznym dla swojego odrodzonego dopiero co państwa. Sojuszem zakonu z Janem Luksemburskim, zewnętrznymi rywalami Polski, którzy chcieli ją podzielić. Wojna, która zaczęła się w 1327 roku, była wojną prowadzoną pod dyktando Krzyżaków. Sojusz z Litwą okazał się niewystarczającym zabezpieczeniem równowagi w tym starciu. Łokietek musiał ze swoim rycerstwem ustępować przed przewagą krzyżacką, ale pokazał właśnie w starciu w 1331 roku na Radziejowskim Polu, w starciu, które przesunęło się w stronę Płowiec, stąd bywa nazywane Bitwą pod Płowcami, niezwykle krwawym dla obu stron, ale szczególnie krwawym dla zakonu wstrząsnęło to właśnie no, zakonem na tyle, że już wielcy mistrzowie nie chcieli dalej militarnie rozstrzygać konfliktów z Polską. Przynajmniej na razie. To prawda, ale pamiętajmy, że do wojny na większą skalę dojdzie dopiero za 78 lat. Nie dlatego, że tylko Polska się będzie obawiała podnieść miecza. Również drugiej stronie, czyli zakonowi będzie zależało na tym, żeby ten miecz nie musiał być w pełnej skali używany przeciwko bitnym polskim rycerzom, bo nie wiadomo, czy zakon przetrwa następną hekatombę, jak ta pod Płowcami. Pamiętajmy, że wtedy, czyli w 1331 roku, Władysław Łokietek liczy sobie 71 wiosen i bierze udział z mieczem w ręku w tej bitwie, w samym jej wirze. To było kilka lat przed śmiercią Władysława Łokietka, ale drugi nasz bohater, syn Łokietka, Kazimierz, później król Kazimierz Wielki, jest posądzany o to, że uciekł z pola bitwy pod Płowcami. Jaka może być prawda? Czy możemy to rozstrzygnąć? Tak pisała propaganda krzyżacka, która nie musi być nieprawdziwa. Tego nie możemy stwierdzić na pewno. Natomiast wiemy, że tylko ze źródeł krzyżackich znamy tę wersję o rzekomej ucieczce. Skąd Skądinąd wiemy, że młody, 21-letni wtedy królewicz, jedyny następca Władysława, Rwał się bardzo do bitwy i nie stronił od przelewu krwi. No, dopuścił się nawet małej zbrodni wojennej, kazał wyrżnąć załogę zdobytego przez siebie grodu i na pewno nie można go posądzić wtedy o jakąś płochliwość czy niechęć w ogóle do brania udziału w walce. Bardziej prawdopodobna zatem niż ucieczka Kazimierza z pola walki pod Płowcami wydaje się sugestia powtarzana przez inne źródła, a mianowicie, że Władysław Łokietek nakazał, zabrać z pola walki swojego syna, bo zdawał sobie sprawę, że jeśli zginie on, Władysław Łokietek, to królestwu nic wielkiego się nie stanie, bo jest następca, 21-latek, gotowy już do sprawowania władzy. Natomiast jeśli zginie Kazimierz, jego jedyny syn, wówczas królestwo się rozpadnie, nie będzie miało żadnego dziedzica. Kilka lat po powstaniu styczniowym w roku 1869 w nastroju ogólnego przygnębienia otwarto grobowiec królewski w katedrze wawelskiej, a następnie odbył się powtórny manifestacyjny pogrzeb Kazimierza Wielkiego. Wydarzenia te znane Wyspiańskiemu z relacji naocznych świadków od lat młodzieńczych fascynowały wyobraźnię wielkiego malarza i poety i stali się tematem dwóch znanych jego dzieł – Witrażu i Rapsodu. Na ukształtowanie się plastycznej i poetyckiej wizji wpłynęły zwłaszcza refleksje Józefa Szujskiego, który pisał Po pięciu wiekach wydobywali szczątki króla, co spuścizną po sobie zostawił ducha politycznego. Zasoby bogate, chwalę państwa – a teraz spotkał się z pokoleniem nie mającym nic prócz serca, złamanego wielkimi cierpieniami. Wspomniał pan, że dyplomacja łokietka była lepsza od dyplomacji jego syna, późniejszego króla. Kazimierza Wielkiego, ale historycy podkreślają, że Kazimierz Wielki zrewidował także politykę zagraniczną, bo miał świadomość, że Polski nie stać na takie wojny, wojenki, na rozlew krwi. Zatem czy był w sprawowaniu władzy bardziej pokojowo nastawiony i nie miał tego temperamentu wojennego jak ojciec? Kazimierz prowadził całkiem sporo wojen, natomiast nie musiał tak często z bronią w ręku torować sobie drogi do realizacji swoich politycznych planów, bo on się już urodził jako następca tronu. Od 1320 roku, czyli już jako dziesięciolatek, kiedy jego ojciec koronował się na Wawelu, na króla Polski, jego opiekunowie wiedzieli, że to jest dziecko przygotowywane do roli nowego króla Polski. A zatem ta korona spadnie mu w ręce, kiedy tylko ojciec zamknie oczy. I tak też się stało. Kazimierz koronuje się przecież natychmiast po śmierci ojca. Nie musi o nic walczyć. Oczywiście musi zmierzyć się z tymi rywalami, których Władysław nie zdążył pokonać. Musiał rozwiązać sprawę konfliktu z zakonem niezamkniętego i konfliktu z Janem Luksemburskim. Ten pierwszy konflikt ostatecznie ureguluje Pokój Kaliski w 1343 roku. Rzeczywiście bardzo stabilny, bo na 66 lat przerywający ciąg wojen polsko-krzyżackich, pozwalający odetchnąć tym północnym rubieżom Królestwa Polskiego, okaleczonym przez zabranie Pomorza, ale pamiętajmy, że przez pokój Kaliski odzyskał Kazimierz Wielki Kujawy. Ale z drugiej strony mamy rywala, dynastię luksemburską. I z nią nie obejdzie się bez starć militarnych. Ostatni raz w 1345 roku, kiedy, pamiętajmy, Jan Luksemburski będzie chciał, chociaż już był wtedy stary i ślepy, chociaż dotknąć murów Krakowa. Nie było mu to dane. Doszedł ze swoimi rycerzami na tereny dzisiejszej Nowej Huty, wschodniej dzielnicy Krakowa ale Krakowa nie zdobył. Pokazuje niemniej jednak ten incydent ostatniej wojny z Luksemburgami w 1345 roku, że i Kazimierzowi nie udało się od razu bez starć zbrojnych zamknąć tego niebezpiecznego frontu. A zamknął go za cenę no, niezwykle wysoką wyrzeczenia się Śląska i trwałego w odróżnieniu od pozornej tylko rezygnacji z Pomorza. Natomiast tak jak pani powiedziała, Kazimierz rzeczywiście zmienił kierunek ofensywnej polityki polskiej na Ruś. Pytanie jednak, czy to rzeczywiście on zmienił, czy nie dziedziczył tej zmiany, którą przygotował jego ojciec, bo to przecież właśnie staranna, wieloma posunięciami rozegrana polityka wschodnia Władysława Łokietka wprowadziła najpierw na tron na Rusi Halicko-Włodzimierskiej, na tym najbliższym Małopolsce księstwie zachodniej Rusi. Krewniaka, Piasta Mazowieckiego, Bolesława Jerzego w 1323 roku. I od tego momentu wiadomo było, że Łokietek przygotowuje się do sukcesji piastowskiej na tym terenie, która istotnie nastąpi w 1340 roku, kiedy już bezpotomnie zejdzie z tego świata Bolesław Jerzy Trojdenowicz. Wtedy to już Kazimierz będzie zbierał owoce z ziarna posianego przez jego ojca Władysława Łokietka i będzie je zbierał wytrwale, często sięgając po broń, bo Rusi nie dało się zdobyć tylko przy pomocy praw dziedzicznych. Trzeba było walczyć o nią no, głównie z Litwinami, którzy też chcieli zająć Ruś. Nie z Rusinami, bo Rusini zaakceptowali panowanie Kazimierza. Niemniej jednak, mówiąc o panowaniu Kazimierza Wielkiego, trzeba podkreślić przede wszystkim, że zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, chociaż to stwierdzenie też trzeba będzie zweryfikować, że jego największy wkład, skoro tyle otrzymał od ojca, to jest czas Polski w budowie. To prawda, ten tytuł na pewno się Kazimierzowi należy. Wykorzystał jednak uspokojenie wewnątrz kraju, bo poza tym incydentem wyprawy Jana Luksemburskiego pod mury krakowskie, takich najazdów, które by niszczyły centrum kraju, Królestwo Polskie pod rządami Kazimierza nie doświadczyło. A więc budowa całego systemu grodów obronnych, murowanych, twierdz. Wystarczy spojrzeć na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Szlakiem orlich gniazd one miały chronić Królestwo na niebezpiecznej, potencjalnie zagrożonej zawsze granicy od strony Luksemburgów, czyli od strony Czech. Kazimierz także patronował budowie murów miejskich kilkudziesięciu miast, zagęszczania sieci osiedlenia na ziemiach polskich. To jest czas reformy salin bocheńsko-wielickich. Blisko jedna czwarta dochodów królestwa pochodziła z soli. No właśnie, bo największym inwestorem był sam król Kazimierz Wielki. Jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, budowlany boom w Królestwie Polskim tamtego czasu. Ale przecież rzecz nie tylko w grodach, w miastach, rzecz także może jeszcze w jeszcze większym stopniu w zmianach prawnych. Ten poziom cywilizacyjny mierzy się statutami wprowadzonymi przez Kazimierza, a więc prawem pisanym na miejsce wyłącznie dotąd dominującego prawa zwyczajowego polskiego. Te statuty wielkopolski, łęczycki, w takiej kolejności wydane, były ogromnym krokiem naprzód ku uporządkowaniu sfery prawnych stosunków w królestwie. Również niezmiernie ważna kwestia uniwersytetu. No to przecież jest ta wiekopomna zasługa Kazimierza, że jako pierwszy po Karolu IV, praskim, cesarzu zarazem, świętego cesarstwa rzymskiego, narodu niemieckiego, to właśnie król Polski jako pierwszy w Europie Środkowej funduje uniwersytet przed jakimkolwiek uniwersytetem w Niemczech. Pamiętajmy, uniwersytet Kazimierza zostaje powołany za zgodą papieża w 1364, a dopiero w następnym roku powstaje uniwersytet w Wiedniu, a pierwszy uniwersytet niemiecki w Heidelbergu dopiero po 22 latach. To pokazuje śmiałość inicjatywy Kazimierza i zrozumienie dla potrzeby kształcenia nowocześnie myślącej, rozumiejącej prawo i wykorzystującej to prawo do wzmocnienia królestwa kadry urzędniczej, bo miał to być uniwersytet przede wszystkim kształcący prawników. Ta wiekopomna inicjatywa Kazimierza Wielkiego jest niewątpliwie jednym z jego największych tytułów do chwały, bo bez uniwersytetu, który później odnowi wkrótce po nim Jadwiga i Jagiełło, nie byłoby skutecznej Unii Polsko-Litewskiej, nie byłoby całego rozwoju polskiej kultury i nauki w następnych wiekach. I to, co warto podkreślić, dzięki Kazimierzowi Wielkiemu do Polski zaczęli przybywać tłumnie Niemcy, Holendrzy, Żydzi. To dawało też szansę na otwarcie się na ten Zachód, na wynalazki, na know-how dzisiaj byśmy powiedzieli. Ten proces przybywania fachowców, jakbyśmy to też mogli dzisiaj nazwać, z zachodnich krajów do Polski zaczął się jednak dużo wcześniej. Mówiliśmy poprzednio o Henryku Brodatym, to on zainicjował ten proces na ziemiach polskich no, ponad 100 lat przed Kazimierzem Wielkim, a proces ten był kontynuowany w następnych dekadach przez następców Henryka Brodatego na Śląsku, ale także przez Bolesława Wstydliwego w Małopolsce, czy przez książąt Wielkopolskich, oczywiście trwał również zapanowania przemyślidów w Polsce w latach 1291-1306. Kazimierz rzeczywiście podtrzymał ten trend. No, stabilizacja królestwa pod jego rządami sprzyjała przybywaniu następnych chętnych do przygody, niełatwiejszego zysku niż w stronach ojczystych, energicznych, przedsiębiorczych. Kwestia żydowska szczególnie ciekawa w czasach Kazimierza, nie tylko ze względu na legendę o Esterce. No cóż, historyczne Esterki nie możemy w żaden sposób potwierdzić. Mm -hmm. Tę legendę, owszem, tworzy Jan Długosz, ale żadnych śladów z czasów samego Kazimierza Wielkiego nie mamy. O takiej akurat kochance Kazimierza Wielkiego, choć miał on tych kochanek wiele, no cóż, jego życie erotyczne nie było specjalnie uporządkowane. Pod koniec przecież był jawnym bigamistą, miał dwie legalne żony z Adelaidą Heską, jednocześnie poślubił Jadwigę Żagańską, a odstawił, przepraszam za takie określenie, no również morganatycznie poślubioną Krystynę Rokiczankę, wdowę po praskim mieszczaninie. Czy w tym korowodzie żon jednocześnie posiadanych przez króla, i kochanek znacznie liczniejszych, jak wiemy to z testamentu Kazimierza, który legował rozmaite dobra i dary swoim nieślubnym dzieciom, a więc musiał mieć też rzecz jasna kochanki, z których te dzieci pochodziły. Czy było tam miejsce dla Estery? Nie mamy takiego śladu. Mamy natomiast konkretne ślady sukcesów materialnych, przedsiębiorczych Żydów, zwłaszcza w Krakowie, w czasach panowania Kazimierza. W szczególności lata 60. to jest czas, kiedy ulubiony, by tak rzec, Żyd Kazimierza, Lewko, jest dzierżawcą Salin, jest finansistą króla numer jeden, potwierdzonym źródłowo z bardzo wielu stron. I jednocześnie jest to czas wydania bardzo sprzyjającego Żydom prawa, potwierdzającego wszelkie bezpieczeństwo i zarazem przywileje dla Żydów, jakie wydał wcześniej Książę Wielkopolski Bolesław Pobożny jeszcze w drugiej połowie XIII wieku. No tak, z tych kilku małżeństw Kazimierz Wielki nie miał następcy, miał córki. Zawarł nawet układ z węgierskim władcą, następcą tronu Ludwikiem Andegaweńskim. Później usynowił swego wnuka, księcia słupskiego Kazimierza, który był synem córki z pierwszego małżeństwa. I tutaj też trwały walki o to, kto będzie następcą króla Kazimierza. Nie wymyślił niczego rozsądnego sam władca. Tak, to była jego pięta Hillesowa. Pozostawał obowiązujący układ, który został zainaugurowany jeszcze przez jego ojca. Układ z andegawenami węgierskimi, z władcami Węgier. W razie bezpotomnej śmierci Kazimierza. To właśnie andegawenowie węgierscy przejmą tron w Krakowie, a Kazimierzowi to ciążyło. On nie chciał tych wszystkich sukcesów swojego panowania oddać w ręce jakkolwiek pomocne. Nie były swoimi. Szukał rozpaczliwie, coraz bardziej nerwowo pod koniec życia jakiegoś wyjścia z tej dyplomatyczno-matrymonialnej matni, w której się znalazł. I stąd właśnie pomysł usynowienia własnego wnuka po kądzieli, syna księżniczki zrodzonej z pierwszego związku z Litwinką, z Anną, która zmarła w 1339 roku. Córka zrodzona z tego związku, wydana przez Kazimierza za księcia Bogusława Pomorskiego, dochowa się i córki i syna, a więc wnuczki i wnuka Kazimierza Wielkiego, Kaśko. Nazywany tak dla odróżnienia od wielkiego króla Kazimierza Stanie się właśnie ulubionym w ostatnich latach życia Kazimierza Wielkiego Wnukiem polskiego monarchy I na niego chciał przelać prawa do dziedziczenia Chyba jednak bez złamania umowy z Ludwikiem Węgierskim A więc nie na zasadzie wykluczenia Ludwika Węgierskiego od przejęcia tronu Ale po śmierci samego Ludwika Węgierskiego Gdyby ten nie miał syna A Ludwik synów nie miał. No ale Ludwik obalił, panie profesorze, testament Kazimierza i jednak wziął to, co miał obiecane. Kazimierz nie zanegował w swoim testamencie prawa Ludwika Węgierskiego do przejęcia schedy w Krakowie, do tronu polskiego. Natomiast chciał w swoim testamencie ziemię Polski centralnej, klucz do Krakowa na przyszłość, oddać w ręce wnuka. Kaśka Słupskiego i te właśnie ziemie centralnej Polski, od Kujaw w stronę Małopolski, Kaśka, bardziej trzeźwo oceniali doradcy, którzy widzieli, że Kaśko nie nadaje się na monarchę, co potwierdzi później w następnych latach swojego krótkiego zresztą życia. A więc doradcy polscy także pomogli Ludwikowi Węgierskiemu obalić tę część testamentu Kazimierza, cóż skwitować Kaśka Słupskiego niewielką tylko częścią spadku, który przewidywał dla niego Kazimierz. Kazimierz Wielki był ostatnim z wielkiego rodu Piastów, później historia już potoczyła się inaczej. To otworzyło drogę do Unii Polsko-Węgierskiej, personalnej Unii poprzez Ludwika Węgierskiego, jak już wspomnieliśmy, wnuka Władysława Łokietka przez swoją matkę Elżbietę Łokietkówną. Z tej Unii przecież wyjdzie następna, bowiem wyjdzie Jadwiga i wyjdzie jej małżeństwo z Jagiełłą, który przyjmie imię Władysław po Władysławie Łokietku. A ta historia już za tydzień. Serdecznie zapraszamy. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Historia Żywa. Tę i inne audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej www.polskiradio.pl ukośnik 1K Dorota Truszczak. Do usłyszenia już w sobotę po 15.00.